Molium. Myśli inspirowane literaturą. Mówi Thomas Lee. Witam Cię serdecznie w kolejnym chciałbyś rzec rozdziale Molium. Tym razem jednakowoż jest to odcinek bonusowy z serii Molium Snippets. Molium Snippets stanowi cykl, który mógłbym porównać do takich notatek robionych na boku, zapisywanych na karteczkach, które później wsuwamy gdzieś tam między stronicę, aktualnie danych lektur. Notatek zawierających jakieś interesujące cytaty, fragmenty czy ciekawostki nawet jakieś książkowe, Coś w tym stylu. Hm. Do tej pory nagrałem już kilka takich Molium Snypec. W tym opublikowałem szereg wycinków z samych tych takich głównych rozdziałów Molium. Też właśnie w tej grupie Snypec. A dziś Odcinek bonusowy z garścią kolejnych około książkowych ciekawostek, które tym razem chciałbym zaserwować Tobie, opowiedzieć o nich Tobie na boku osobno, publikując specjalnie dedykowany, właśnie taki odcinek nagranie Molium Snypec. Hmm. Przygotowałem garść ciekawostek około książkowych. Otwieram sobie notatki. Hmm. Chwilaczka, chwilaczka... Właściwie pamiętam, hmm, jaka jest pierwsza ciekawostka i myślę, że mogę już o niej zacząć opowiadać, zanim nawet dojdzie do początku pliku tychże notatek. Tak, już doszło. Pierwszą ciekawostką, którą hmm, odnajduję, dosyć zaskakującą, pozytywnie. Była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, hm. kiedy się po raz pierwszy dowiedziałem o tej inicjatywie. Jest inicjatywa udostępnienia kanonu lektur szkolnych oficjalnie, publicznie i legalnie w formie elektronicznej hm. przez oficjalne organa rządowe, państwowe. Hm. Nareszcie to zrobiono. Rzecz niesamowita, ale w istocie mamy wreszcie powołaną do życia inicjatywę udostępnienia lektur szkolnych w formie elektronicznej, czyli właśnie w takiej bardzo na czasie, zarówno w formie e-booków, jak i w formie audiobooków. Co ciekawe, to jest bardzo, bardzo ciekawe i ekscytujące dla mnie, że nie tylko e-booki, ale i właśnie audiobooki. Ja bardzo kibicuję, żeby wszystkie lektury nie tylko się tam znalazły, ale i właśnie, żeby się znalazły również w formie audio. Póki co jest 30 parę procent, prawdopodobnie, kiedy najnowszym razem zaglądałem do informacji na temat tego projektu, 30 parę procent lektur już udostępnionych tak w ogóle, w tym jakaś część tych 30 paru procent jest w formie audio. I co ciekawe, zerknę w notatki, Powiem Tobie o kilku tytułach, które bardziej mnie ucieszyły z tej formy audio. Hmm. Że już teraz, już dzisiaj można je sobie pobrać w formie audio legalnie, oficjalnie jak najbardziej. To będą tytuły takie jak Pan Tadeusz. Hmm. Cierpienia Młodego Wertera, Chłopi, Księga Dżungli, Przedwiośnie, Przygody Tam kasajera. Sonety Krymskie, Treny i w pustyni i w puszczy. Hmm. Te tytuły mnie akurat ucieszyły i tak wiesz, cała ta inicjatywa udostępnienia lektur cieszy mnie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest bardziej w kontekście szkolnym, tak tradycyjnie. Myślę o tym jak było kiedyś, myślę o tym jak jest dzisiaj, jaki potencjał daje technologia, że Właściwie może być o wiele, o wiele lepiej. Nawet już nie chodzi tylko o to, że hm, mamy łatwiejszy znacznie dostęp na zasadzie, nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba iść do biblioteki, przewietrzyć się odświeżyć dotlenić. Tak to brzmi trochę hm, na leniwca. Ale i z drugiej strony wychodzi to naprzeciw ograniczeniom regionalnym, bo przecież nie każdy ma blisko bibliotekę. A jeżeli nawet ma bibliotekę, to... Niejedna biblioteka w Polsce ma dosyć ograniczony księgozbiór. Plus mamy jeszcze kwestię jakości tego księgozbioru. Czy te książki są w dobrym stanie, w jakim są stanie, czy mają wszystkie strony. Ile jest tych książek, kiedy już potrzebujesz wypożyczyć daną lekturę. Na ile możesz ją wypożyczyć, biorąc pod uwagę ewentualne wysokie na nią zapotrzebowanie. I kiedy możesz ją wypożyczyć. Cały ten zakres zagadnień, to wszystko gdzieś tam trzeba brać pod uwagę. Hmm. Czasem jest potrzeba żeby podzielić się taką lekturą na spółkę nadal w, w pewnych miejscach w Polsce z inną osobą, bo jest ich ograniczona ilość. Czasem trzeba do biblioteki gdzieś dalej się wybrać. Jest to pewne przedsięwzięcie, większy wysiłek, być może związany wręcz z podróżą do innego miasta. Cały szereg hmm, utrudnień yy, zachodów, że tak powiem którego przecież w dzisiejszych czasach właściwie mogłoby nie być, biorąc pod uwagę technologię, która z zamysłu ma nam ułatwiać życie. Po to właściwie powinna być, po to hmm, jest ten cały rozwój cywilizacyjny, żebyśmy mieli lepiej. I biorąc pod uwagę tą inicjatywę udostępnienia lektur szkolnych, ona właśnie świetnie wpisuje się w ten scenariusz wykorzystywania dzisiejszego potencjału, wreszcie, wreszcie, gdzie znikają wszystkie te ograniczenia, trudności, cały ten właśnie zachód, o którym wspomniałem, biorąc pod uwagę, że dostęp do internetu jest dziś, tak przypuszczam, wystarczająco, wystarczająco mocno powszechne. Mamy tą technologię tak blisko nas, że wręcz aż intymnie te smartfony, które nosimy ze sobą, nierzadko gdzieś tam nawet mamy je przy łóżku czy pod poduszką, zabieramy je, to, gdzie popadnie praktycznie zabawne, bo zatknąłem się niedawno z takimi statystykami, badaniami statystycznymi, hmm, przeprowadzonymi bo także na zlecenie firmy Huawei, hmm, badającymi relacje Polaków ze smartfonami i tam między innymi wspomniano że nawet sporo osób jest skłonna wrócić się do domu, jeżeli zapomną wziąć smartfona ze sobą, nawet jeżeli miałoby to oznaczać spóźnienie do pracy. Także takie zaskakujące coś, ale właściwie myślę, że nie ma przesady z tym, jak bardzo te smartfony są blisko nas dzisiaj, jak bardzo jesteśmy z nimi związani, jak bardzo trafionym ten koncept się stał, niezależnie od tego, jak bardzo z drugiej strony kontrowersyjnym się jawi ten koncept bliskości technologii, tego, że jesteśmy jak gdyby uwiązani od smartfonów. Taka trochę powtórka z rozrywki, bo kiedyś była przecież podobna historia z samymi telefonami komórkowymi, jak wchodziły. Mówiło się o tym, że część osób odczuwa dyskomfort, jeżeli mieliby taki telefon sobie wyłączyć, odstawić, zostawić w domu. To potrafi być dosyć dyskomfortowe. Hm. Pamiętam gdzieś taki Film komediowy, w którym jedna z głównych bohaterek miała komórkę zawsze przy sobie i kiedy chciała to ukryć przed innymi, to mocowała ją sobie gdzieś tam przy nodze pod sukienką. To, ach, W każdym razie, wszystkie linki powiązane z takimi ciekawostkami, o których wspominam, oczywiście gdzieś tam włączę do notatek, do, do tego nagrania. W każdym razie, wracając do meritum, to... Biorąc pod uwagę jak blisko mamy dzisiaj tę technologię to aż się prosi o to, żeby to właśnie wykorzystać również w szkolnictwie. Na przykład właśnie w temacie pozyskania lektur, które jak najbardziej przecież swobodnie można zrobić, żeby były dostępne w formie elektronicznej, z której następnie możemy korzystać czy to na smartfonie, czy to na tablecie, czy to na jakimś czytniku typu Kindle nie męcząc w ogóle wzroku. Czy, czy posłuchać sobie wręcz w formie audiobooka, nie wiem ile osób dzisiaj jeszcze używa iPodów, <śmiech> czy bardziej się słucha na smartfonach, to też jest ciekawe jak to się dzisiaj przedstawia. W każdym razie, hmm, generalnie mamy całą tą gamę możliwości i wystarczy, żebyśmy mieli tylko łatwo dostępny zbiór tych lektur, żeby zniknął ten cały zachód, te całe utrudnienia, żeby wreszcie, um, żeby było dobrze po prostu. <śmiech> Przestać się wreszcie jak gdyby hmm, frapować, czy zajmować y, różnymi trudnościami, utrudnieniami ewentualnymi, tylko skupić na tym, co jest najważniejsze. Czyli w tym przypadku na danej lekturze szkolnej, na tym, żeby ją przeczytać, przynajmniej dać jej szansę y, y, i dalej iść gdzieś tam z programem nauczania, dalej się uczyć, uczęszczać <grym się> na język polski i tak dalej. Fantastyczna sprawa. Hmm. Jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze wdrożono tę inicjatywę. Strona internetowa projektu jest w moim odczuciu bardzo przejrzysta, bardzo czytelna, bardzo łatwo się w niej zorientować. Wszystko jest porządnie estetycznie poukładane. Mamy filtrowanie. Hmm. Możemy przyglądać sobie zbiór udostępnionych do tej pory lektur, filtrując ów um, zbiór po na przykład autorze, po gatunku, po epoce literackiej, nawet po czasie, w którym dana lektura jest przerabiana w szkole. Również po formacie możemy sobie na przykład odfiltrować, żeby pokazywały nam same audiobooki. Także fantastycznie to zrobiono, plus każda z tych pozycji ma bardzo ładnie hmm, pokazane różne formaty, w których możemy daną lekturę pobrać, bo to nie jest tylko jeden format e-booka, tylko kilka, tam bodajże PDF, EPUB, czy coś, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest kilka tych różnych formatów. Um, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, to ma jeszcze gdzieś tam aplikację mobilną, którą możemy sobie na smartfonie powiedzmy um, zainstalować i z poziomu tej aplikacji te lektury sobie um, ściągać, słuchać. Hmm. Także bardzo interesujące się to jawi. O samym projekcie Możemy przeczytać na łamach strony tak. Biblioteka, w której uczniowie z całej Polski znajdą lektury do szkół podstawowych i liceów. Nie będą musieli wyrabiać sobie kart, ani stać w kolejkach. Nie grozi im, że ktoś ich ubiegnie i wypożyczy książkę przed nimi. Lektur starczy bowiem dla wszystkich, a wypożyczonych książek w ogóle nie trzeba będzie zwracać do biblioteki. Niemożliwe? Taką bibliotekę od dziś można znaleźć w internecie na platformie lektury.gov.pl. Odtąd pozyskanie książek nie zabierze uczniom wiele czasu. W ogóle nie będą musieli wychodzić z domu, aby je znaleźć. Hmm. I co jeszcze? Patrzę, czy jeszcze jakieś ciekawostki na temat tego projektu? Hmm. Właśnie miałem opowiedzieć o drugim powodzie, dla którego bardzo mnie cieszy ta inicjatywa. Pierwszym był ów powód yy, związany ze szkołą, że to bardzo ułatwia, może ogromnie ułatwiać życie uczniom. Hmm. Jednak istnieje również drugi powód, mianowicie fakt, że lekturami mogą być zainteresowane nie tylko osoby ze szkoły, nie tylko uczniowie. Ale gdzieś tam po czasie możemy również czuć jakiś sentyment czy zainteresowanie, żeby do tych książek niektórych wrócić, bo może się okazać, że jakimkolwiek kanon lektur szkolnych by się nam nie jawił, to być może pośród tego kanonu znalazły się jakieś perełki, które nas zainteresowały, które przypadły nam do gustu. W moim przypadku jest to rzadkość, niemniej się zdarza. Tak jak na przykład część z tych książek, które wymieniłem, nie wszystkie z tych, które wymieniłem w temacie opublikowanych w formie audio, ale i różne inne. Na przykład bardzo chętnie doświadczyłbym wersji audio w tym zbiorze Ferd Durke. Bardzo chętnie bym sobie przypomniał tą jakże osobliwą i ciekawą, egzotyczną, oryginalną pozycję właśnie w formie audio. Jak najbardziej dziś, kiedy już szkoły mam przecież lata gdzieś tam za sobą. Jednak jak najbardziej, jak najbardziej chętnie i ciekawie bym sobie to przypomniał. Cierpienia młodego Wertera wspomniane również. Nie wiem czy kiedykolwiek przeczytałem nie do końca. Myślę, że to by była dobra okazja, żeby ich wysłuchać, bo są już w formie audio właśnie na łamach tegoż zbioru. Także to jest ym, drugi powód, dla którego cieszę się z tej inicjatywy, y, że ona jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba tam zakładać konta, rejestrować się, nic takiego. Y, dostęp do tego projektu nie jest ograniczony tylko dla uczniów, tylko jest otwarty projekt dla wszystkich, y, dedykowany właśnie również dla osób, które gdzieś tam są zainteresowane powrotem do tych lektur po latach na przykład, y, gdyż przecież one, mogą się niejednokrotnie okazać ponadczasowymi. Zerkam dalej w notatki. Hmm. <śmiech> Czy coś jeszcze o tym temacie? Hmm. Nie, myślę, że to wszystko. I mogę przejść do kolejnej ciekawostki. Kolejną ciekawostką będzie... Hmm. Coś dla entuzjastów i pasjonatów CRPG, czyli komputerowych gier z gatunku RPG. Hmm. W tej materii ja nie jestem dosyć dużym znawcą i część terminów fachowych, które niedługo wymienię gdzieś tam, jest dla mnie zupełnie niezrozumiała, niemniej jednak zetknąłem się z dosyć w moim odczuciu wysoką popularnością RPG. Nawet tu i ówdzie widziałem, ku mojemu zaskoczeniu, osoby spotykające się w miejscach publicznych, w jakichś, powiedzmy, fast foodach, siadające sobie przy stolikach i na właśnie jakąś taką sesję. Dosyć mnie to zaskakiwało, że to jest nadal żywotne, nadal żyje, nadal funkcjonuje. Teraz mi się kojarzy w ogóle scena z jednego z pierwszych odcinków serialu Stranger Things. To samo praktycznie, chociaż akcja... Tego serialu osadzona bodajże w 1983 roku to jednak tak mi się właśnie kojarzy grupka entuzjastów przy stoliku zaangażowana, zaobserwowana w w RPG. I teraz bardzo, bardzo miła niespodzianka szczególnie dla pasjonatów tematu, którzy znają język angielski, niestety takie ograniczenie, którzy znają język angielski, to pojawiła się książka dostępna za darmo. Darmowa inicjatywa Tomisko, nie jest to jakaś broszurka czy coś, skoro darmowe, nie jest y, jakaś wersja demo na zasadzie wypróbuj i kup, tylko kawał porządnej roboty dla entuzjastów i pasjonatów gatunku w formie kompendium jego historii, nad którym pracowała społeczność przez lat kilka w najnowszym czasie hmm. i stworzono Ponad, bodajże ponad 500-stronicowe tomisko, bogato, bogato ilustrowane, które zawiera przegląd taki właśnie historii gatunku CRPG przez różne te wszystkie zróżnicowane platformy, gdzie mamy recenzje wielu, wielu tytułów, ale i mamy też sporo bonusowych tekstów na temat kluczowych firm, z branży, na temat jakiegoś modowania prawdopodobnie. Hmm, co tam jeszcze będzie? Jakieś wywiady być może też się znajdą. Zaraz zerknę na te i sobie przypomnę jeszcze, jakie tam bonusowe teksty hmm, się znajdują. Jakieś triki ewentualnie. Co ciekawe, publikacja jest dosyć dopieszczona. Na przykład screeny co starszych tytułów umieszczone w tej książce są tak przygotowane, żeby oddały stan rzeczy z tamtych lat, żeby wyglądały tak jak wtedy. Dlatego, że jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę i chcielibyśmy po prostu taki screen wziąć sobie zrobić i skopiować metodą kopii w klej, wrzucić do książki, to on miałby dzisiaj inne proporcje z uwagi na to, że monitory z tamtych czasów, tamtych platform sprzętowych miały proporcje odmienne. To wyglądało inaczej, więc jeżeli nie brać tego pod uwagę, to screeny z tamtych tytułów starszych wyglądają kuriozalnie dzisiaj. Wyglądałyby, gdyby nie to właśnie, że autor, który koordynował ten projekt, tego kompendium CRPG, wziął to pod uwagę na szczęście i screeny wyglądają autentycznie. To jest jeden z przykładów ilustrujących, że książka została wykonana dosyć starannie. Jest to dosyć... Um, Inicjatywa godna podziwu, tym bardziej, że ów wspomniany autor, dla niego język angielski, też nie jest językiem natywnym, jego ojczystym. To jest w ogóle godne podziwu, że on się hmm, podjął takiego wyzwania, żeby mimo wszystko skoordynować, poprowadzić ten projekt, który co ciekawe początkowo myślał, że zajmie mu szereg miesięcy, może co najwyżej rok. To się przerodziło w prawdziwe kilka lat i mamy dzisiaj do wglądu całą historię powstawania projektu krok po kroku, gdyż autor od czasu do czasu publikował takie aktualizacje, update'y z postępu prac na swojej stronie internetowej i tam możemy o tym poczytać. Mamy też ciekawostki. Ja jestem w trakcie lektury całej tej historii, gdyż jest to dla mnie dosyć interesujący temat. Chociaż nie jestem entuzjastą RPG, a to jednak bardzo, bardzo... Interesuje mnie inicjatywa tej osoby, to, że coś takiego powołano do życia. Kolejny przykład na to, jak pasjonaci mogą powołać do życia wysoką wartość. Co ciekawe, większość tej książki jest stworzona przez społeczność, nie napisana przez tego autora. To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Hmm w tych raportach z postępu prac mamy m.in. takie smaczki jak na przykład głosowy wywiad z autorem, co ciekawe także to też było interesujące gdzieś tam na boku wysłuchać tego wywiadu, dowiedzieć się nieco więcej o osobie samego autora, jak i o powstawaniu książki hmm. co jeszcze mogę powiedzieć o tej publikacji to, że jest w formacie pdf póki co opublikowana ja bym bardzo chciał widzieć tę książkę w formacie EPUB czy MOBI, żeby wrzucić sobie na smartfony i poczytać jak e hmm, Chociaż wydawałoby się to z jednej strony, że się mija z celem, z uwagi na bogato ilustrowane treści, to jednak można by byłoby na przykład przygotować jakąś wersję wyszczuploną, która nie miałaby screenów w ogóle lub miałaby ich znacznie mniej. Wersję właśnie dedykowaną dla smartfonów. Nie wiem czy Autor bierze coś takiego pod uwagę, aktualnie jest nieco bardziej pochłonięty własnymi, prywatnymi sprawami, więc jest dla mnie póki co hmm, nieznanym. Czy wchodzi w grę, żeby taki e-book powstał? Niemniej jednak dla mnie byłoby to dosyć, dosyć dobrym pomysłem na spokojnie zapoznać się o wiele wygodniej niż na ekranie komputera z treścią tej książki, samą stricte treścią niż ze screenami, które są interesujące swoją drogą oczywiście. Ale treść, treść jeszcze raz treść, która może interesować szczególnie właśnie wspomnianych entuzjastów i pasjonatów, hmm, pokrywająca historię CRPG na całej rozciągłości lat, z całym tym zróżnicowaniem platform. Można się dowiedzieć o wielu smaczkach. Z tych bonusowych tekstów jeszcze mi się przypomniały. Chyba tam są jeszcze jakieś opracowania o... Portowanych tytułach, żeby sobie je porównać na różne platformy. Hmm. Zerkam w notatki. Także póki co to jest, to jest plik PDF. Dostępny, jak mówiłem, za darmo. Opublikowany stosunkowo względnie niedawno. Hmm. Aktualnie zerkam w notatki i czytam, że pokrywa ów tom ponad 400 tytułów gier. Hmm. Jeżeli chodzi o te teksty bonusowe. To co tu mamy? Galeria okładek, historii niektórych kluczowych firm, to już mówiłem i właśnie te tajemnicze skróty, które nic mi nie mówią MMORPG czy MOD, mod błoto, błoto? <grych> nie mam pojęcia, ale chyba wiesz o co chodzi, jeżeli, jeżeli znajomy jest ci temat RPG. Hmm. Są teksty o programach do tworzenia RPG, to jest, to jest dosyć interesujące. Nawet coś takiego się znalazło w tej książce, także to nie jest takie stricte dosłownie rozumiane kompendium historii gatunku, ale dosyć jeszcze znacznie bardziej atrakcyjna publikacja, którą autor, co ciekawe, powiedział, że on sam bardzo chętnie sprezentowałby sobie to kompendium własnej wersji siebie gdzieś tam z lat wstecz, kiedy... Hmm, Miał ograniczony dostęp do, do gier, do sprzętu, a coraz bardziej go wciągała i pasjonowała tematyka CRPG, to wówczas dla niego taka książka byłaby świetnym, fenomenalnym, fantastycznym prezentem ekscytującym. Więc myślę, że dzisiaj może być podobnie w przypadku wielu innych osób, które interesują się gatunkiem, czy które po prostu szukają nowych, ciekawych tytułów, żeby sobie w nie pograć. Co ciekawe, takim przyświecającym zamysłem do stworzenia tej książki, głównym, który, którym autor się kierował, było to, żeby pokazać, że gatunek CRPG jest witalny. Te tytuły z przeszłości szczególnie, one są witalne, że to nie jest tak um, stereotypowo, że stare to przykurzone i że nada i że w to już trudno grać, czy, czy nie da się w to grać, że to jest słabe jakościowo. Nie, że jest zupełnie odwrotnie, że wiele tytułów z przeszłości jest nadal wysoce grywalnych i ma nadal wysoki potencjał. Jeżeli po nie sięgnąć mogą nadal dawać dużo przyjemności, satysfakcji, ekscytacji może i świetnie się też nadawałyby do rewitalizacji, żeby zrobić jakąś ich rewitalizację, wyciągnąć je z powrotem na światło dzienne dziś. Bo też nie we wszystkie z tych tytułów starszych faktycznie możemy dzisiaj sobie zagrać, nawet nie chodzi o trudność w ich pozyskaniu, co w trudność, żeby mieć na czym w to pograć, to tak swoją drogą, więc stąd ta potrzeba rewitalizacji, ale gdyby zrewitalizować, to mielibyśmy kolejne świetne tytuły, tak jak ekranizuje się do dziś um, powieści z dawnych lat. O którym tytule, takim opowiem jeszcze dzisiaj, później w tym nagraniu. Tak i w przypadku niektórych tytułów, właściwie wielu, CRPG mogłoby być i dzisiaj. Co dalej? Zerknę sobie w notatki. Czy coś jeszcze o tym? Nie. Tak. Mogę, myślę, przejść już do, do następnej ciekawostki. Linki oczywiście do tego opracowania CRPG to wszystko znajdziesz w notatkach do tego nagrania. Następna ciekawostka dotyczy hmm, bazy poszerzania słownictwa, o której opowiadałem od czasu do czasu w molium. Tak dla przypomnienia, czym jest, o co chodzi, hmm, istnieje taki program do efektywnej nauki Pamięciowej, do efektywnego przyswojania wiedzy, szczególnie tej, którą potrzebujemy nauczyć się na pamięć. i tam wykuć, wykuć. Program, który błyskotliwie dopasowuje się do naszej indywidualnej pamięci, gdyż możemy spostrzec, prawdopodobnie zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że kiedy przychodzi do tego, że potrzebujemy się czegoś nauczyć na pamięć, na przykład listy słówek, na lekcję języka obcego, to część tych rzeczy wchodzi łatwo, ale zdarzają się też takie słówka, które jakoś tak podejrzanie trudniej zapamiętać, gdzieś tam uwierają trochę dłużej, um, hmm, potrzebujemy je powtarzać i powtarzać, dopiero później je zapamiętujemy. Bardzo interesujący proces, istnieje program, który się dopasowuje, potrafi się wczuć w naszą indywidualną pamięć, właśnie w tą sytuację, kiedy jedne rzeczy wchodzą łatwo, inne trudniej nieco przyswoić. Program się w to wczuwa i dzięki temu pozwala bardzo efektywnie zapamiętywać cokolwiek, uczyć się czegokolwiek na pamięć. Program nazywa się Anki jest przeznaczony do obsługi zarówno na urządzeniach mobilnych, smartfonach, tabletach i jak i na komputerach, na różne, różne platformy. Generalnie jest to program darmowy, z wyjątkiem iPhone'a, iPad'a chyba też, gdzie jest płatny, ale tak generalnie jest darmowy i ja go używam od lat i dla mnie działa fenomenalnie i jak najbardziej się sprawdza mogę potwierdzić, że daje zaskakujące efekty nawet kiedy masz dłuższą przerwę w używaniu tego programu to jeżeli używałeś, używałeś go systematycznie wcześniej to nawet po tej przerwie może się okazać, że Pamiętasz po prostu pewne rzeczy. One się faktycznie skutecznie w Twojej pamięci, w Twojej podświadomości zapisały. Właśnie dzięki tej unikatowej metodzie nauczania, przyswajania wiedzy, która bierze pod uwagę Twoją indywidualną pamięć. Tam Więcej o tym programie znacznie opowiadam w innych nagraniach. Teraz nie będę się aż tak w to zagłębiał. W każdym razie pomyślałem sobie, że to jest świetne narzędzie do poszerzania słownictwa we własnym, rodzimym języku, jeżeli jest się zainteresowanym, zainteresowaną poszerzaniem takowego, żeby wzbogacać swój zasób słownictwa. Po co? Po to, żeby więcej rozumieć z tego, co się na przykład czyta, ale i żeby lepiej wyrażać własne myśli, żeby mieć więcej narzędzi do tego, żeby robić to precyzyjni, bo może się okazać, że istnieją um, słówka, jakieś terminy, czy jakieś zwroty, które mogłyby precyzyjniej, szybciej, konkretniej, jaśniej oddać to, o co nam chodzi i dzięki temu będziemy mieli znacznie większą szansę na to, żeby być zrozumianym przez drugą stronę, przez, przez naszego rozmówcę, przez naszego czytelnika, przez naszego słuchacza. Um, to potrafi satysfakcjonować. Hmm. I mnie do tej inicjatywy poszerzania słownictwa zainspirowało między innymi to, że coraz częściej swego czasu zwracało moją uwagę, iż część słówek w języku polskim, jeżeli chodzi o ich znaczenie, nie była dla mnie do końca jasna. Znaczenie tych słówek nie byłem pewien tego znaczenia, co one tak naprawdę znaczą jakieś konkretne słówka. Część słówek wręcz pojawiała się taka, gdzieś tam z biegiem różnych lektur, czy z biegiem w ogóle różnych doświadczeń w życiu, napotykałem na słówka, których w ogóle nie wiedziałem, co one znaczą. Hm. A chciałem wiedzieć, dosyć mnie to ciekawiło, jako mola książkowego, jako osobę, która interesuje się lingwistyką, językiem jako takim, zarówno polskim, jak i obcym, w tym przypadku angielskim. Więc zacząłem sobie te słówka odnotowywać za każdym razem jakie ja napotykałem szperając w poszukiwaniu ich znaczeń i tworząc sobie taki zbiór poszerzania słownictwa zawierający słówka z różnych, z różnych, z różnych dziedzin, z różnych tematów i tenże zbiór opracowałem do właśnie zastosowania w tym wspomnianym programie Anki do efektywnej, łatwej, wygodnej, przyjemnej nauki pamięciowej hm. Zacząłem publikować już zbiór jakiś czas temu i wypuszczać jego nowe, i nowe, i nowe wersje, wzbogacone o kolejne słówka co jakiś okres czasu, generalnie co kwartał. I tak dziś chciałbym gwoli ciekawostki nadmienić, iż nadchodzi już dosyć, dosyć niedługo kolejna wersja uaktualniona tego zbioru poszerzania słownictwa. Hmm. On się do tej pory nazywał terminy z różnych dziedzin, natomiast teraz będzie się nazywał po prostu poszerzaj słownictwo. I nowa wersja, która właśnie nadchodzi, nie wnosi, tak jak zwykle było do tej pory, po prostu głównie kolejnej dawki nowych słówek, ale wnosi ponadto znacznie więcej nowości, mianowicie jest y, dosyć udoskonalona, wizualnie, jest udoskonalona merytorycznie, poprawione definicje, jest znacznie bardziej czytelna, znacznie bardziej przejrzysta, ładniejsza, uporządkowana, gdyż bardzo otagowałem te słówka, że tak powiem, czyli dodałem tagi tematyczne, dzięki którym można sobie tą bazę dostosować do własnych indywidualnych preferencji. Powiedzmy na przykład, że nie interesuje Cię przyswojanie terminów kulinarnych związanych z gotowaniem, z różnymi potrawami, takimi sprawami. Nie interesuje Cię to. To bardzo łatwo przysłowiowym jednym kliknięciem, góra kilkoma, możesz sobie z tej bazy usunąć wszystkie naraz terminy kulinarne. Nie potrzebujesz jednego za drugim mozolnie usuwać, tylko wszystkie naraz, właśnie dzięki tym tagom. Ja opisałem w pewnym miejscu dokładnie jak to zrobić, to jest bardzo proste. Też linki znajdziesz w notatkach do tego nagrania. Bardzo prosto usunąć słówka z danego konkretnego tematu, którym nie jesteś zainteresowany, zainteresowana. Dzięki temu możesz sobie tą bazę bardzo dostosować pod własny gust, pod własne zapatrywania, jakiego słownictwa Chcesz się uczyć? Jakie słownictwo chcesz poszerzać? Stąd już bardzo niedługo hmm, publikacja tej bazy jest dosyć prawdopodobne, że nawet w chwili, kiedy słuchasz tego nagrania, już jest opublikowana ta właśnie wersja, o której teraz Tobie opowiadam, która dosyć dużo nowego wnosi w odniesieniu do poprzednich hmm, wydań. Baza poszerzania słownictwa. Okej, okay. zerkam w notatki. Jeszcze a propos takich słówek ciekawych z tej bazy, to co interesujące, jakby uwzględniam w niej również świeże odkrycia, bo i takie świeżynki się zdarzają od czasu do czasu w moim zagłębianiu się w tematy językowe i dzięki temu czasem odkrywam coś dosyć zaskakującego. O takiej ciekawostce chciałbym teraz Tobie opowiedzieć, mianowicie ja sam do tej pory generalnie nie jem mięsa i kiedy przychodzi do tego, żeby zakomunikować tą informację drugiej osobie, to no ciśnie się na usta, że jestem wegetarianinem. Ale pojawia się dyskomfort semantyczny, że jeżeli chodzi o mnie, to ja od czasu do czasu, rzadko brzodko, ale jednak, robię sobie wyjątki i są rzeczy dla mnie akceptowalne, nie wegetariańskie. Jest dosyć mało tych rzeczy, ale one istnieją i to przekreśla moją definicję wegetarianizmu, gdyż um, można by jak najbardziej wtedy poddawać w wątpliwość, no jak to, no to jesteś tym wegetarianinem czy nie? <śmiech> Bo to dosyć dziwne, um, widzieć, wiesz, widzieć mnie jedzącego cheeseburgera powiedzmy i że mówię, że jestem wegetarianinem. To był problem, za każdym razem tłumaczyć to jakoś drugie sobie, jak to jest naprawdę, że no jestem tak jakby wegetarianinem albo prawie wegetarianinem, Zawsze trzeba było więcej zdań w to włożyć, żeby to wyjaśnić. Teraz już nie trzeba. Gdyż odkryłem niedawno, że istnieją świeże określenia na właśnie takie przypadki. Kiedy na przykład Twoja dieta, Twoje odżywianie się... Generalnie nie uwzględnia mięsa, ale generalnie. To znaczy od czasu do czasu, sporadycznie, może od święta, robisz sobie, tak jak ja, wyjątki. Masz jakieś rzeczy, które Tobie odpowiadają, niewegetariańskie, po które od czasu do czasu sięgasz. Generalnie mięsa nie jedząc. Na taką dietę istnieje określenie flexitarianizm. Hmm. Bardzo interesujące. Czyli jeżeli praktykujesz taką dietę, to jesteś flexitarianinem lub flexitarianką. Co więcej, jeżeli na przykład nie jesz generalnie mięsa, a właściwie to w ogóle nie jesz mięsa, ale jesz ryby, hmm. czyli ryby Ci odpowiadają, no to też nie klasyfikuje się do konwencjonalnego wegetarianizmu. Też nie możesz semantycznie, poprawnie stwierdzić, że jesteś wegetarianinem czy weganinem, jeżeli jesz ryby, chociażby od święta. Na to też powstało określenie, dietę taką określa się mianem Pesketarianizmu, czyli znowu pesketarianin, pesketarianka. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące dla mnie odkrycie. Hm. Wreszcie, wreszcie, nie będę potrzebował tego tłumaczyć. Ha. Inną ciekawostką, jeżeli chodzi o, o takie słówka, które znajdują się w tej bazie poszerzania słownictwa z naszego rodzinnego języka, są homografy. Hm dosyć też zwróciły moją uwagę. Homografy, nie miałem zupełnie pojęcia co to takiego, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem, dopiero niedawno gdzieś się tam zetknąłem z tym konceptem. Otóż homografy są to słówka, które mają taką samą pisownię, ale inaczej się je wymawia i zależnie od tego, jak wymawiasz te słówka, znaczą, potrafią znaczyć zupełnie co innego. Przykładem takich słówek homografów w języku polskim są na przykład um, zamarzać i cis. Cis, który oznacza drzewo, ale i oznacza, jeżeli inaczej je wypowiedzieć, termin z dziedziny muzyki. Zamarzać to jest o wiele łatwiejsze do, um, do przedstawienia, gdyż mamy zamarzać i zamarzać, które piszemy <tak>, tak samo przez RZ, a które, co oczywiste, oznacza zupełnie, zupełnie co innego. Hmm. Podobnie w innych językach mamy też do czynienia, możemy spotkać z takimi właśnie słówkami, które pisze się tak samo, jednakowoż wymawia się inaczej i co za tym idzie dalej, znaczą te słówka zupełnie, zupełnie co innego. I to są właśnie tak zwane Homografy, bardzo interesujące hmm. dla mnie, jako osoby ekscytującej się zagadnieniami językowymi. Hmm. Więc to jest tylko przykładik właśnie taki, co znajduje się w tej bazie poszerzania słownictwa. a Tam znajduje się o wiele, wiele więcej terminów, już spokojnie ponad pół tysiąca. Hmm. Także jest to bogata i obfita baza dla moli książkowych, którzy. Um, tak czy owak są prawdopodobnie osobami oczytanymi, ale na przykład chciałyby być jeszcze bardziej, to czemu nie, czy chciałyby po prostu przyswajać, bo często chyba tak bywa, że nawet jeżeli napotkamy na jakieś interesujące słówko, to ono się tak naprawdę na przestrzeni czasu potrafi pojawiać dosyć sporadycznie, więc łatwo, żeby wyleciało nam w pamięci. Jeżeli mamy taką bazę, możemy zapewnić sobie, że zapamiętamy, więc wyniknie to w nasz Zasób słownictwa w to yy, nasze hmm, wyrażanie siebie, bogate, precyzyjne hmm, oraz wyższe rozumienie innych. Okej, okay. zerkam w notatki, co dalej? Hmm, hmm, hmm. Ciekawe serialowe adaptacje właśnie, chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat yy, tego, iż pojawiły się... Niektóre dosyć świeże, niektóre już, już od jakiegoś czasu są obecne. Um, interesujące adaptacje powieści serialowe. Takim przykładem, w ogóle wszystkie z tych adaptacji tak przy okazji um, są sygnowane marką Netflixa. To jest tak na boku dosyć interesujące że spod tej marki coraz więcej wydaje się wychodzić dosyć oryginalnych, ciekawych, wydawałoby się dobrze zrobionych, dobrze rokujących produkcji. Hmm, zwraca to moją uwagę i zaskakuje, że właśnie z tego Netflixa tak coś podejrzanie często interesujące produkcje się pojawiają. Hmm, ciekawe jak to się potoczy z biegiem czasu. W każdym razie hmm, Myślę, że jeżeli jest to znany koncept seriali z Netflixa, to pewnie zetknąłeś, zetknęłaś się z tym takim podpisem Netflix Original. Ta cała marka. Początkowo interpretowałem to w ten sposób, że to Netflix produkuje, tworzy te seriale. Ale co ciekawe i zaskakujące, okazuje się, że nie zawsze ten podpis Netflix Original właśnie to oznacza, że to Netflix za tym stoi. Otóż czasem oznacza to tylko tyle, że Netflix wykupił prawa do dystrybucji danego serialu stworzonego przez kogoś innego na danym terenie. To czasem właśnie oznacza ten podpis Netflix Original i niestety nie ma, hmm, nie ma sposobu, żeby po samym podpisie Netflix Original stwierdzić, czy ten serial wyprodukował Netflix, czy po prostu chodzi o to, że ma prawa do dystrybucji tego serialu na terenie danego kraju. Dopiero gdybyśmy sobie na przykład na Wikipedii przeczytali, to tam dopiero możemy dowiedzieć się prawdopodobnie, jak to jest konkretnie w przypadku danego tytułu. Tyle, jeżeli chodzi yy, o ciekawostkę z Netflix Original. Jeżeli koncept Netflixa nie jest Tobie znany, to zaostrzę Twój apetyt, informując Cię, iż tam mamy do czynienia generalnie z takim komfortem, w przypadku tych seriali Netflix Original, że są one publikowane zwykle, o ile nie zawsze, jako całe pełne sezony. Czyli nie ma już tego oczekiwania na dalszy odcinek, <śmiech> tylko mamy cały sezon od razu hmm, opublikowany. Więc... Um, Pierwszym serialem, który może tak od tych najmniej ekscytujących, to będzie Ania, nie Anna. Hmm. Serial, który już od jakiegoś czasu jest obecny. Adaptacja powieści Ania z Zielonego Wzgórza. To jest właśnie ten przykład, o którym wcześniej wspomniałem. Kiedy to sięga się po dziś dzień, po dosyć już przykurzone tytuły, rewitalizując je, co ilustruje, jak bardzo one są ponadczasowe i jak bardzo są żywotne, nadają się po prostu uniwersalne. Żeby je właśnie odświeżać, przypominać, przywoływać dzisiaj w nowszej i w nowszej i w nowszej adaptacji. Bo przecież to nie jest pierwsza adaptacja ani z Zielonego Wzgórza. Bardzo mnie ucieszyło, gdyż ja mam dosyć sentyment do tej serii. I mówię serii, dlatego że Ania z Zielonego Wzgórza, jeżeli lubisz tą powieść czy, czy film, jest tak naprawdę od strony literackiej serią. To było dla mnie swego czasu dużym, dużym zaskoczeniem, gdyż przez długi, długi czas myślałem, że to jest tylko jedna książka. I tak w którymś momencie w dzieciństwie... Odkryłem, iż tych książek jest więcej i że to nie jest tylko trylogia i że to nie jest tylko tetralogia nawet, tylko jest to cała, cała seria, która ma albo gdzieś w okolicy dziesięciu, albo i nawet więcej tych książeczek. Pamiętam, mam takie ciepłe wspomnienie z dzieciństwa, kiedy któregoś razu hmm, odwiedziłem bibliotekę publiczną, bibliotekę miejską z którą też mam dużo ciepłych wspomnień, <głos> bardzo kameralne miejsce. Hmm. I pani bibliotekarka poinformowała mnie, że hmm, z własnej inicjatywy przygotowała dla mnie cały zestaw ani. No bo oczywiście one gdzieś tam były w czasie rozparcelowane, wypożyczone przez różne osoby, ale ona hmm, z własnej woli postanowiła skompletować dla mnie całą serię, wiedząc, że ja jestem właśnie takim wiernym czytelnikiem moim książkowym. Um, ona wiedziała, że ja to pokłonę i że się ucieszę, bo lubiłem Anię, <śmiech> więc poinformowała mnie. Jak ona mnie poinformowała o tym, że ma dla mnie całą tą serię, to zaświeciły mi się oczka i wracałem do domu, <śmiech> z, czy to z plecakiem, czy z reklamówką, już nie pamiętam, z całym tym stosem tych książek, uszczęśliwiony praktycznie, to było, to było niesamowite i, i bardzo magiczne, całe te wszystkie Anie, jak bardzo fascynowała mnie świadomość, że tych Ani jest całkiem sporo i że to wychodzi daleko, daleko, daleko poza filmowe adaptacje, z którymi się wówczas zetknąłem, także hmm, takie miłe wspomnienie, nie wiem ile tomów, jest z w tym serialu Ania, nie Anna. Nie wnikałem, więc nie wiem. Niemniej jednak, jeżeli masz sentyment do tego tytułu, polecam zapoznanie się, danie szansy hmm, kręconemu, prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam w Kanadzie, hmm, serialowi Ania, nie Anna. Hmm. Następnym tytułem, najświeższym, który ja odkryłem dla siebie, natomiast też tak naprawdę już od pewnego czasu obecnym, jest Seria Niefortunnych Zdarzeń. Kolejny tytuł tak naprawdę oparty na powieściach, na serii całej znowuż powieści, w tym przypadku dobre kilkanaście tomików, myślę, że trzynaście. I to są powieści dla dzieci i młodzieży, ale w dosyć takim osobliwym, egzotycznym, unikatowym stylu, rzekłbym, który zaskakuje. Z takim czymś się jeszcze do tej pory nie zetknąłem. Jest to kolejny powiew świeżości, um, coś innego. Tak, takie było moje pierwsze wrażenie po obejrzeniu pierwszego odcinka. Coś innego, nie kolejny Harry Potter, nie kolejna Narnia, czy nawet nie kolejna gdzieś ta Malicja w Krainie Czarów, czy Dorotka w Krainie czy w ogóle jeszcze coś innego, tylko coś świeżego co ma jakieś ślady, czy, czy może wywoływać jakieś skojarzenia z różnymi innymi tytułami, niemniej jednak ja odczuwam tę produkcję jako taki dosyć powiew świeżości, dosyć frapujące, nieco trudne do zdefiniowania, gdyż z jednej strony wydaje się, że to jest po prostu taka bajeczka dla dzieci, zakranizowana. z drugiej strony wydaje się, że jest w tym jakaś przewrotność. Jest w tym jakaś przewrotność. To chyba najbardziej emanuje póki co w pierwszym wrażeniu dla mnie z tego serialu. Przewrotność. Przewrotne poczucie humoru. Jakiś taki przewrotny styl. Uszczypliwy. Kojarzący mi się z, trochę z brytyjskim poczuciem humoru. Intrygujące. Jest to dla mnie intrygujące i ciekaw jestem, jakie będą moje wrażenia po obejrzeniu dalszych odcinków, czy nadal będę um, pod pozytywnym wrażeniem, czy może to się zmieni. Póki co obejrzałem tylko jeden, więc mam dosyć mały yy, bagaż do wrażeń. Niemniej jednak mogę już Tobie opowiedzieć jako ciekawostkę. Tym bardziej, że yy, nierzadko to książka jest dosyć interesującym doświadczeniem. Nierzadko okazuje się, że nawet bardziej interesującym od filmu, jakimkolwiek by nie był, film zawsze jest tylko pojedynczą wizją hmm, danego tytułu, natomiast tak naprawdę książki powstają w nas podczas lektury i tworzymy sami sobie wizualizację bohaterów, sami widzimy to oczami naszej wyobraźni, odczuwamy i tak dalej. Więc dla każdego, z nas, czytelników, książka jest zawsze indywidualnym doświadczeniem, tak jakbyśmy mieli mnóstwo takich serialów z Netflixa na bazie jednego tytułu. Więc informacja, że istnieje tak naprawdę książka, czy wręcz książki 13 aż, może być dosyć interesująca dla każdego mola, który w dodatku gustuje w takich właśnie klimatach, w tym przypadku, tak jakby fantazy takie młodzieżowe, jak gdyby z ciekawym, osobliwym przewrotnym poczuciem humoru. Seria Niefortunnych Zdarzeń też słyszałem, że istniała wcześniej pełnoekranowa adaptacja tegoż tytułu natomiast w tym przypadku mam na myśli serial Netflixa dosyć świeży szykuje się chyba drugi sezon o ile już go nie ma seria Niefortunnych Zdarzeń i wreszcie trzecim tytułem, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć w temacie adaptacji również powieści science fiction i również jest to seria tak naprawdę, nie jeden tomik, tylko seria kilku. Jest um, hmm jaki to był tytuł? Dokładnie mam na myśli polskie tłumaczenie, modyfikowany węgiel. O. modyfikowany węgiel, hmm. część pierwsza trylogii Takież tak Kowacza autorstwa Richarda Morgana. Hmm Trylogia, trylogia, jeżeli chodzi o ten modyfikowany węgiel to jest produkcja z gatunku science fiction, czyli znowu jeżeli lubimy książki mamy całą trylogię, pięknie, ekstra, to jest też kolejny mocny powiew świeżości, bardzo, bardzo interesujące, ja niedawno Nagrywając rozdział Molium, dedykowany z serii science fiction o ramie autorstwa Artura Clarka i Jentrago Lee, zwracałem tam uwagę na to, że jednym z głównych istotnych atutów, walorów tego cyklu jest właśnie to, że w sporej mierze jest to koncept świeży, nieprzewidywalny, nieprzewidywalnie powielający stereotypowe obrazki, tylko w sporej mierze mamy tam jednak coś innowacyjnego, coś nowatorskiego, coś, um, co sprawia, że jako czytelnicy czujemy się zaciekawieni prawdziwie, czujemy się odkrywcami, czujemy się zaintrygowani. Możemy się tak czuć zaintrygowani, zafrapowani, ciekawi, co będzie dalej. Nie tylko z samej akcji, fabuły, ale i z odkrywania świata dosyć egzotycznego, który wielokrotnie był chwalony, jeżeli chodzi o tę serię powieści, ramiańskich. Arthur Clark był zresztą szczególnie nagrodzony, jeżeli chodzi o tą powieść. Co ciekawe, Arthur Clarke, który przecież jest znany głównie z Odysei Kosmicznej, został prawdopodobnie nawet bardziej wyróżniony właśnie za ten ramiański cykl, o którym mam wrażenie, że znacznie mniej słychać. Hmm. I tak, jeżeli chodzi o ten modyfikowany węgiel, to, to jest właśnie podobna sytuacja, w której mamy do czynienia znowuż z sensownym, takim mocnym powiewem świeżości, bardzo, bardzo, bardzo na czasie, bardzo dobrze wpisuje się w ten koncept dzisiejszy, współczesny technologii, która jest blisko nas, intymnie blisko, o czym już wspominałem, pokazując, co może być jutro, hm. nie w tak czarnym wydaniu pesymistycznym, jak Czarne Lustro, inny serial Netflixa, bardzo pesymistyczny i taki ciężki, aurycznie, gatunkowo, ale w takim interesującym bardziej science fiction wydaniu jakby to mogło wyglądać, w jakim kierunku mogłoby zmierzać, co ciekawe to się wydaje wcale nie tak nieprawdopodobnym, że faktycznie część konceptów mogłaby tak wyglądać za jakiś czas, jak technologia się tylko trochę jeszcze bardziej i bardziej rozwinie z biegiem czasu. Biorąc pod uwagę jak szybko to następuje, to kto wie, to wcale nie musi być hmm, dość długo, przecież ja nagrywając te odcinki pamiętam czasy, <głos> a przecież nie jestem jakimś staruszkiem, ale pamiętam czasy, kiedy chodząc do szkoły, przygotowując pracę jakąś domową, pisemną, trzeba było pójść do biblioteki, nie było czegoś takiego jak internet, trzeba było pójść do biblioteki i mozolnie hmm, przygotować sobie, Ym, tomiki, tomiska, właściwie opasły, jakieś encyklopedie, serie opracowań. Wszystko to na stolik się brało, na którym ledwo starczało miejsca, żeby rozłożyć zeszyt i pisać i się po prostu mozolnie żmudnie przepisywało, opracowywało. Nie było kopii w z Wikipedii czy czegoś w tym rodzaju. Mnie hmm. bardzo ciekawi, jak dzisiejsza szkoła godzi technologię, gdyż dla mnie, ja, ja już od jakiegoś czasu nie jestem na czasie, nie wiem jak to funkcjonuje i hmm, było dla mnie ciekawym któregoś razu, jak czytałem jakiś tam artykuł recenzujący jakiegoś smartfona, gdzie autor pisał o swoich wspomnieniach dotyczących starszych telefonów, których używał i zwrócił uwagę, że w którymś z tych telefonów nie było bluetootha i on miał dyskomfort, bo nie mógł się ze znajomymi wymieniać ściągami. <laughs> to jest właśnie ten przykład um, na to że oczywiście w jakiś sposób te smartfony i inne, cała ta technologia w jakiś sposób jest obecna w tych szkołach, a mnie intryguje jak szkoła sobie z tym poradziła, czy radzi, a może sobie nie poradziła, nie mam pojęcia, ale bardzo mnie intryguje jak to dzisiaj jest jak sobie szkoła poradziła z tymi wszystkimi smartfonami um, z internetem <grym> wikipediami itd. Tak dalej Jestem bardzo ciekawy. Ale to tak na boku. Okej, okay. więc ym, co mamy w tym modyfikowanym węglu, to taki ciąg dalszy. Skoro ja pamiętam czasy bez internetu, a dzisiaj jak to wygląda? <grym> dzisiaj informacja jest z nami. <grym> Całe szerokie spektrum. To praktycznie nie była ziemia, przepaść. A minęło kilka, kilkanaście lat. Góra. Hmm. Wystarczyło to. Zaledwie nawet pokolenie minęło. Wow! I taki skok to wcale może nie jesteśmy tak daleko od tej wizji przedstawionej w modyfikowanym węglu, gdzie technologia stała się dosyć transparentna, dosyć przezroczysta. Mamy ludzi zintegrowanych z, na przykład z komunikatorem, mają wbudowane. tak to ja rozumiałem oglądając ten serial, że człowiek ma wbudowany jakoś w ciele komunikator, może nawet nie w formie komponentów elektronicznych, tylko jakoś inaczej. Może to zrobiono, przecież już dzisiaj mamy koncepty wykorzystywania np. DNA jako zapisu danych, przechowywania danych, więc może jakoś biologicznie to rozwiązane, kto wie, to jest bardzo interesujące, ale tam nie mieliśmy na zasadzie cyborgów wizji, tylko normalnie ciało ludzkie, czy tylko że udoskonalony na swój sposób że w ogóle nie było powiedzmy widać niemal, że początkowo to było osobliwe wrażenie, że ktoś na przykład do kogoś dzwoni, czy ktoś odbiera rozmowę. Po prostu taka osoba stoi przed Tobą i nic po niej nie widać, a ona w którymś momencie odzywa się jakby do kogoś innego, kogo nie ma w pomieszczeniu, tylko jest gdzie indziej. Hmm, bardzo interesująco to wyglądało. Mieliśmy też inne przykłady technologii rozwiązań w podobnym duchu, w modyfikowanym węglu, jak na przykład przesyłanie obrazu z własnego wzroku, co się widzi, przesłać to po prostu samą myślą, intencją gdzieś indziej. Nie na zasadzie telepatii, tylko znowu rodzaj jakiejś wyższej technologii. Um, bardzo ciekawa wizja przyszłości. Hmm. Takich konceptów mamy, mamy znacznie więcej w tym serialu, dlatego jest dla mnie świeży, gdyż wcześniej akurat ja się nie zetknąłem z czymś takim w science fiction. I dla mnie ta, ta produkcja, ten tytuł, są dosyć świeżymi, bardzo, bardzo na czasie, bardzo wpisującymi się w dzisiejsze czasy, w dzisiejszym duchu, jak wspomniałem, hmm. modyfikowany węgiel. Co ciekawe, takie ciekawostki na boku, na marginesie dotyczące tego modyfikowanego węgla, to to, że gdzieś tam, dla wielbicieli obcych, są wspomniani hmm. <grafy> owi obcy, um, na ale tylko gdzieś tam w cieniu, tak naprawdę jako taki sucho rzucony, fakt, gdzieś tam mimochodem i niestety, albo niestety, żadnej nie grają roli bardziej póki co w pierwszym sezonie serialu, nie wiem jak będzie w następnych, ale w pierwszym sezonie generalnie, jeżeli, jeżeli jesteśmy ciekawi obcych, to tych obcych tam nie uświadczymy, niemniej jest smaczkiem ciekawostka, że, że główna technologia, wokół której wszystko się kręci w tym serialu odpowiadająca za najbardziej unikatowy koncept tego serialu, czyli za przenoszenie świadomości pomiędzy ciałami różnymi, to ta technologia została pozyskana okazuje się metodą inżynierii wstecznej od obcych. Czyli wskazywałoby na to, że w odniesieniu do teraźniejszości przedstawionej w serialu, gdzieś tam w przeszłości Ludzie zetknęli się w jakiś sposób z obcymi i pozyskali technologię i wdrożyli ją oficjalnie w obieg, jawnie, nawet nie ukrywając, że to pochodzi od innej cywilizacji. Bardzo interesujące. Hmm. I smaczek takiego obcego można zobaczyć hmm. z kamieniny obcego w dziesiątym, ostatnim odcinku pierwszego sezonu modyfikowanego węgla. Także. Hmm. Taki smaczek. Innym smaczkiem ym, będzie taka dosyć intrygująca rzecz. Yy, każdy odcinek jest zwieńczony. Jeżeli nie przerwiesz oglądania zaraz, natychmiast po zakończeniu, to zobaczysz, że on się kończy takim charakterystycznym symbolem, za każdym razem innym, tworzonym przez taką animowaną grafikę ono się za każdym razem w każdym odcinku układa jak gdyby winny symbol, to mnie dosyć intrygowało i frapowało o co tak naprawdę z tym chodzi, gdyż zdecydowanie widać, że o coś w tym chodziło, skoro za każdym razem inny symbol, widocznie coś to mi chce przekazać, tylko pytanie co? Ha, się do rozwiązania tej zagadki i okazuje się, że te symbole w jakiś sposób nawiązują do fabuły następnego odcinka. I są różne, różne sposoby tłumaczeń, w jaki sposób ludzie wiążą poszczególne symbole z fabułą następnych odcinków. Taka ciekawostka dla fanów. Jeżeli chcesz, możesz to na bieżąco skonfrontować, zweryfikować, oglądając modyfikowany węgiel. Hmm. Okay. Zerkam w notatki. Co dalej? Kolejna ciekawostka. Hmm. Kolejna ciekawostka nadchodzi z nadmorza karaibskiego i oceanu spokojnego. Z Kolumbii, dokładniej mówiąc. Jest nią koncept magazynu internetowego, czyli coś luźno związanego z czytelniczym tematem. Magazyn. Jak chcemy się trochę oddać rozrywce, rozluźnić po tych wszystkich książkach. Magazyn disconnect. Hmm. Czyli rozłączony. <śmiech> Czy yy... Rozłączenie, zależy jak chcemy to tłumaczyć. Hmm. Magazyn dla wszystkich rozłączonych, innymi słowy. Bardzo osobliwy i oryginalny koncept, też ciekawie wpisujący się w dzisiejszy motyw technologii, blisko nas, intymnie blisko, bardzo, bardzo adresujący ten koncept. Magazyn internetowy, publicystyka, przeznaczony do czytania bez dostępu do internetu, inaczej mówiąc, żeby czytać ten magazyn potrzebujesz się rozłączyć, czyli potrzebujesz zrobić coś, czego do tej pory prawdopodobnie zwykle nie robiłeś, czy nie robiłeś i zwykle nie robisz. Hmm. Właśnie, jeżeli się nie rozłączysz, to tego magazynu przeczytać się nie da tak to magicznie zrobili. Swoją drogą, bardzo mnie intrygowało, jak oni to zrobili i czy naprawdę to działa, czy naprawdę faktycznie udało im się coś takiego zrobić, że jeżeli jestem w internecie, to tego magazynu nie przeczytam, a jeżeli rozłączę się z internetem, to jakimś magicznym, cudownym, paranormalnym sposobem będzie ten magazyn przede mną cały odsłonięty. Wszystkie artykuły się załadują, wszystko, wszystko. Ale tak, ze zdumieniem, ale tak stwierdzam, że faktycznie to działa. <grym> wow. Jestem pod wrażeniem, chylę czoła. Gratulacje dla twórców. Cała inicjatywa, możesz domyślać się, po co została stworzona. Poza tym, żeby dostarczać ciekawych treści, to tak naprawdę chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, zwrócić uwagę na, na ten motyw tej technologii bardzo blisko nas, co ma swoje atuty ale i ma też słabe strony, czyli mamy przecież te wszystkie bodźce, mnóstwo nowych bodźców, które się pojawiły z biegiem czasu, których wcześniej w ogóle nie było lata temu. Teraz one są wokół nas i nas okazuje się dosyć potrafią dekoncentrować. Tak bardzo, że um, zaczęliśmy to dostrzegać i zastanawiać się, jak, y jak sobie zapewnić produktywność i efektywność w świecie tych wszystkich powiadomień z Facebooka, z Instagrama, Snapchata, Whatsappa, w ogóle wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Przecież z tego cała masa. Jak to zrobić? Dzisiaj praktycznie hmm, może to już nawet nie, nie ograniczać się do wyłączenia telefonu. Hmm, tylko cały szereg tych rzeczy hmm, okazuje się, że może co, coś, co miało nam służyć, ma też drugą stronę medalu, która może nam utrudniać życie, efektywność wspomnianą, produktywność hmm. i Stąd może też dosyć być niepokojącym to całe stałe bycie online, całe stałe bycie podłączonym, stałe bycie na swój sposób na widoku, ale i z drugiej strony to stałe takie kontrowersyjne pragnienie podskórne bycie na czasie. Bycie na czasie ze wszystkim, sięgania po głębiej, głębiej, głębiej, informacji, zaciekawiania się, przeglądania coraz to dalszych zdjęć na Instagramie czy, czy na Facebooku postów, czy, czy na czymś jeszcze. Te powiadomienia wciągają, absorbują krok dalej, krok dalej, krok dalej. Tak jak kiedyś wspominam, była ta idea pierwotna przyświecająca powołaniu do życia hipertekstu. Czyli, czyli linków, hiperłączy na stronach internetowych. O to chodziło, to był ten fenomen wtedy, że można było z jednej strony na drugą przejść, z drugiej na trzecią i tak wędrować, wędrować, to się mówiło, surfować po internecie, zgłębiać, zgłębiać, zgłębiać. Tylko, że wtedy miało to charakter jednowymiarowy. Teraz hmm, tych wymiarów jest znacznie, znacznie więcej i jesteśmy przez to wszystko otoczeni, jesteśmy w tej pajęczynie. <głos> um, jest tego cała masa. I stąd um, już koncept, żeby po prostu sobie po cichu usiąść, tak jak na przykład w bibliotece metaforycznie w przenośni i skoncentrować się na czymś, na przykład na interesującym artykule. To już zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej się przedstawia w dzisiejszym świecie. Stąd powstał magazyn Disconnect, który można przeczytać właśnie na spokojnie, bez internetu, właściwie w takim duchu i po to powstał, żeby można go było tak czytać i właściwie nie da się go czytać inaczej, czyli będąc w internecie. O ile nie jesteś trochę geekiem choćby i potrafisz sobie na przykład wyłączyć dostęp do internetu, dla przeglądarki internetowej, w której ten magazyn otworzysz yy, na całej reszcie zatrzymując, znaczy utrzymując sobie połączenie yy, z siecią, to, to wtedy spoko, <śmiech> radę. W każdym razie bardzo interesująca inicjatywa, hmm, yy, kwartalnik, pierwszy numer Zimowy 2018, już opublikowany. Mamy garść tekstów. Um, duchem przewodnim tego wydania jest właśnie technologia. Technologia w relacji z ludźmi. Um, wyrażona w różnej formie. W formie felietonów w formie poezji, w formie opowiadań chyba nawet. Um, bardzo interesujące. Jest to... Cienka publikacja, czyli tych, tych treści nie jest tam wiele, ale co zwraca uwagę, miły akcent, iż w spisie treści przy każdej pozycji mamy zaznaczone, ile stron zajmuje dany artykuł, co pomaga nam od razu stwierdzić, z którym artykułem będzie nam wygodnie zapoznać się teraz, yy, czy na przykład mamy tylko trochę czasu, czy więcej czasu, to od razu sobie dopasujemy. Po tej informacji prozaicznej wydawałoby się ile stron... Hmm ma dany artykuł, bardzo miły akcent, że takie coś uwzględniono. Prawdopodobnie jest to odniesienie do strony 4 mówię prawdopodobnie, gdyż jak otwieramy sobie artykuł w tym magazynie, to jest to po prostu ciągły tekst, bez podziału na strony, nie ma tam czegoś takiego jak następna, poprzednia strona, jeżeli chodzi o jeden pojedynczy artykuł, niemniej jednak domyślam się, że chodzi o, o to, ile stron A4 zajmowałby dany tekst. Mm, Okej, okay, zerkam notatki, hmm. Hmm, hmm, hmm, Adres thedisconnect.co będzie w notatkach tego magazynu. Chciałbym jeszcze nadmienić, że sam magazyn ma dosyć minimalistyczną też formę, która również nie dekoncentruje od treści, a jest jednocześnie estetyczna i elegancka, więc udało się to też twórcom. Ale najbardziej pod wrażeniem jestem właśnie tego, że udało się zrobić ten magiczny trik, że magazyn można czytać bez internetu. Nagle się otwiera <śmiech> i odsłania, ale w internecie zamyka się. I nawet nie trzeba strony odświeżyć, to nawet działa sprytniej, bo sprawia wrażenie, jakby on sam sobie pilnował, nawet jeżeli nie odświeżamy strony. Czy my jesteśmy w internecie, czy nie. Jeżeli włączymy sobie internet na boku, myśląc, że przechytrzymy ten magazyn, to on się po prostu prawdopodobnie zamknie. Ha! Analogicznie się otworzy, jeżeli się rozłączymy sam z siebie, też bez odświeżania. Okej, okay. więc... Hmm. To by było na wszystko. <głos> to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze ciekawostki z Molium snipec Garst ciekawostek w bonusowym odcinku Molium. Zapraszam Ciebie do wysłuchania następnych, jak również głównej linii rozdziałów Molium. Przypominam, najnowszym rozdziałem jest rozdział o kolejnych wrażeniach z ramiańskiej serii science fiction Artura Clarka i Jennifer'ego Lee, a nadchodzą nowe, nowe rozdziały. Hmm. Zapraszam serdecznie, dziękuję Tobie za uwagę i Twój czas oraz życzę przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, zależnie od Twoich koordynatów czasowych. Mówił Thomas Lee.